Słuchacie Wiki radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Konrada Gliścińskiego pod tytułem: Pomieszanie z poplątaniem. Dlaczego prawo autorskie nie jest prawem własności i co z tego wynika? Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy-Kamp zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry, tak jak zostałem przedstawiony, jestem zauważywanym Katedrzej Pana Zgimeto, co będzie miało w pewnym sensie tego trochę znaczenia. do tego, co mówił pan Krzysztof, niestety to było tak, że Pana Autorska, w tym roku mówiłem na nakupikantach historii tej prawa Autorskiego Anna Anna i rewolucyjne ustawy a w one w żaden sposób nie były stworzone w idei ochrony prawa włoskiego jako prawa twórców, one tak naprawdę zostały wymyślone i stworzone przez wydawców w celu ochrony swoich interesów, więc um, taka historia nie dobra tak jest, wygląda tak jak się wygląda. Natomiast z punktu widzenia cywilisty, czyli człowieka, który zajmuje się prawem cywilnym, podstawowe pytanie brzmi tak, co, jakie prawo reguluje jaką część naszego życia i co z tego tak naprawdę sprawę wynika. No, Wiemy, że mamy jakieś prawo własności i to prawo własności co do zasady jest przeznaczone i zostało pomyślone po to, aby regulować rzeczy, czyli dobre nie ma dobre z Obok tego swego czasu zaczęło funkcjonować coś takiego, co nazywaliśmy prawem autorskim, i to prawo autorskie co do zasady miało zajmować się dobrami niematerialnymi, czyli po prostu utwory. Utwory to nie rzeczy. Przesłanka do samego dzisiejszego, mojego wykładu. rzeczy to są dobra materialnych. O tym mówi koniec cywilny i z tego wynika taka konstrukcja, że jeżeli ja korzystam z jakichś rzeczy, to nikt inny nie może w tym samym czasie w takim samym momencie korzystać z tej samej rzeczy. Jeżeli ja na rowerze, to nikt inny z tego samego roweru nie może korzystać. Jeżeli z kolei chcę uniemożliwić komuś korzystanie z mojej rzeczy, to jest to stosunkowo proste. Mogę zamknąć taką rzecz w piwnicy, mogę postawić to generalnie na tym roguerze nie usiądzi poza Z utworami, z dobrami niematykalnymi jest inaczej. I to super, jak ja korzystam z takiego utworu, to ktoś inny też może korzystać z tego samego utworu w tym samym zakresie. Jeżeli ja słucham piosenki, to ktoś może słuchać dokładnie tej swojej piosenki w taki sam sposób, jak ja to Oraz druga rzecz, jeżeli ja chcę uniemożliwić komu słuchanie tej piosenki, której, ja, której ja słucham, to ja muszę coś zrobić. Z tego wynika prawnicza konstatacja, że rzecz można ukraść, tak? To znaczy pozbawić posiadania jego właściciela. Nie mam. Planu. Utwór rzeczy, to najwyżej, który można skopiować. Mamy jeden utwór i możemy sobie dowolnie zmocifikować. Utwory rzeczy, bo wiele osób może jednocześnie z nich korzystać, nie przeszkadzając sobie na zawód. przez cały czas rozwoju prawa autorskiego to było traktowane jako koniec. Prawnicy wymyślili sobie problem, jak wiele osób jednocześnie może korzystać z tej samej rzeczy, to trzeba coś z tym zrobić. Więc wymyślili cały system, gdzieś skomplikowany do regulacji, który nazwali prawem autorskim, który miał stworzyć zwany monopol regulacyjny, czyli stworzyć sztuczną, sztuczną rzecz w i swoją. Czyli coś, co przed tygodnią miał pewną cechę, tej cechy miały zostać w prostu No dobrze. Aby utwory mogły wydać się tak samo jak rzeczy, to prawo autorskie jest zbudowane na szeregu elementów. No, po pierwsze jest odpowiedzialność, po pierwsze jest oczywiście stworzona ta wyłączność korzystania. Po drugie mamy odpowiedzialność cywilną Jeżeli ktoś naruszy tą wolę wyłączną, to oczywistym nie, że zaraz trzeba e, tą osobę e, w jakiś sposób, e, w sposób do odpowiedzialności. Obok tego mamy oczywiście odpowiedzialność że ja to, to nie wystarczy, że jak ktoś mi e, będzie słuchał pisanie wstępie co ja, to być może warto byłoby również poszedł do więzienia się potem kolejne mechanizmy umacnienia tego systemu, Digital Wight, organizacje zdrowego zarządzania, które miały zajmować się Prawa, żeby one pełno były przestrzegane, traktaty organizacje międzynarodowe władzi e, World Trade -y Organization i tak dalej tak dalej, które umacniają ten system. Oczywiście służby celne, bo jakby to było skoro dzisiejsze, że te utwory tak mogą latać pomiędzy jednym państwem, a drugim, trzeba służby celne, żeby jeszcze to dokładnie uszczeli. Obok prawie, które są specjalizowane wysyłanie ciekawych informacji związanych z tym, że jednak nie można korzystać i tak dalej, tego organizacje pozarządowe, które nie nic innego że utwory do rzeczy. Utwory powinny zachować się tak samo jak rzeczy tak? ta cała konstrukcja, o której teraz mówię, oparta jest na założeniu, że utwory powinny zachować się tak samo jak rzeczy. One mają się tak samo jak rzeczy, to inaczej wszystko się za Polski. Ekonomista przed Pał Aleks, powiedział: Kiedyś, jak się przyjmuje głupie założenia, jeśli to się dochodzi do głupich wniosków. Teraz autor jest na tym, czy my naprawdę chcemy, aby utwory zachowywały się tak samo jak rzecz. Po pierwsze, to jest jakaś historyczno-prawna dygresja. Prawo od czasów czasu życia rozumiało przez rzeczy dobra materia. Jak tak wyszło w historii, że E, to tak to było rozumiane. Jak tak wyszło w historii, że prawo własności co do zasady okay. było prawem przeznaczonym do regulacji sposobu funkcjonowania rzeczy materialnych? E, mniej więcej od lat 50. E, XX wieku wiemy, że rzeczy tu nie są utwory, ale już wiemy to trochę bardziej dokładnie. Pierwsze mamy pierwsze w pracy Paweł Coulsona, który wprowadza taką koncepcję dług publicznych, dług prywatnych. Czy dobra publiczne, on rozumiał takie dobre, jak to na przykład światło latarni morskiej? Światło latarni morskiej produkowane może być korzystane, można korzystać z niego jednocześnie przez wiele podmiot. No Jak jeden stawek będzie korzystał z takiego światła latarni morskiej, to również drugi stawek będzie mógł również korzystać z takiego światła latarni morskiej. Obok tego powiedział, że drugą cechą publicznym to jest tak zwane niemożliwość czy nieekonomiczność wykluczania z konsumpcji. Oczywiście, możemy stworzyć bardzo skomplikowany system blokowania dostępu tego świata do ataków morskich do poszczególnych statków, to jest niemożliwe, ale takie przedsięwzięcie będzie bardzo drogie. Mniej więcej tak samo drogie jak stworzenie organizacji zdrowego zarządzania, traktatów międzynarodowych, organizacji tak międzynarodowych i do wszystkiego, co będzie zajmowało się zapewnianiem tego, żeby broń wraz tego Później pojawiły się coraz bardziej rozwinięte konstrukcje dotyczące zarówno ekonomii, jak i informacyjnej, czyli takiego myślenia, że jednak widzieliście rzeczy dla nieutwory, e, sposobu powstawania innowacji. Tak? Prawo autorskie jest oparte na zasadzie tzw. modelu producenta. Głównym podmiotem, tak naprawdę prawo autorskie, wbrew co wiem, jest prawo autorskie, to jest producent, czyli podmiot, który nabywa prawa autorskie i potem je dystrybuuje. Dla autora tak naprawdę prawo autorskie zmienia, miodem, prawa osobistej, mają tak, drugą Potem dowiedzieliśmy się również w pojedynkę dziesiątych, że sposoby zarządzania dobrami to, to nie jest tylko własność i, i, i brak własności, ale to są również inne metody pośrednie i to jest tak naprawdę do jadłów wspólnych to jest no, jest wyścity, z osób, które zostały. No dobra, no też oczywiście John Gibbons, który w pewnym sensie podsumowuje, o to dlaczego prawa autorskie, dlaczego utwory nie są, nie są rzeczami. Utwory to nie są rzeczy, dlatego że po pierwsze mają inną ekonomię funkcjonowania, są niewykluczalne z konsumpcji, bo, tak, bo wykluczenie z konsumpcji jest bardzo drogie. Zastrzeniecie tego samego aparatu, żeby stworzyć tą sztuczną jest niezwykle drogie. Mają inne metody zarządzania. Inaczej się zarządza dobraniem w postaci dobre, a inaczej zarządza się dobraniem w postaci tworem. Ale mają inne sposoby wytwarzania. Inaczej się tworzy krzesło, a inaczej otwory. I tak? Idea prawa autorskiego w ten bezsensowny sposób bardzo jest na założenie. Głównym motywatorem furctu dla twórczości jest to, że zostaje to pieniądze. To jest mechanizm, który po prostu taką dobrą lejącą, a nie obejmuje wszystkich innych przypadków, w których dochodzi do tworzenia twórczości. Kolejna rzecz to jest inna rola społeczeństwa, czyli innym są rzeczy, dobra materialne, inną funkcję społeczną pełną, a utwory, tak jak właśnie na przykład dobra kultury, czy wreszcie utwory naukowe, bo oni też nie zapominają, że prawo autorskie również swoją potęgą i siłą obejmuje utwory naukowe. No, wreszcie inne są konsekwencje dostępu do ograniczenia danego dobra. Czym innym jest dostęp, czym innym jakościowym jest, do, inny jest, do, inny jest dostęp do dóbr kultury i do wiedzy, a czym innym jest dostęp do rzeczy materialnych. Utwory to nie rzecz. Bo wiele osób może z nich jednocześnie korzystać. I to, o czym my cały czas robimy pokazać w tłumaczy, to ta cecha utworów, ta cecha dóbr niematerialnych jest szansą, którą trzeba wykorzystać. Znaczy zanim zabijać ją poprzez uszczelnianie na siłę dupli niematerialnych, trzeba wykorzystać, uzwoić taki system, w którym ta cecha będzie mogła być tak naprawdę w pełni wykorzystywana. No oczywiście podstawową kwestią w tej sprawie jest zmiana paradygmatu i odejścia od zasady wyłączności praw, to tak na dobrą sprawę w pewnym sensie organizacji zbiorowego zarządzania wyłączane, tam nie ma wyłączności praw, wyłączność organizacje, organizacja i autorzy na rzecz prawa do korzystania być może z jakąś formą wynagrodzenia, ale nie ma żadnego powodu, moim zdaniem jest mnóstwo powodów, żeby stwierdzić inaczej, że tym jedynym sposobem wynagrodzenia twórców ma być mechanizm oparty na zasadzie wyłączności, czyli mechanizm oparty na zasadzie prawa autorskiego. dopóki nie zmienimy tych założeń, to oczywiście możemy zarówno o wykonywaniu prac, o tym, dlaczego one powodują tyle pokołów, dlaczego powodują nagle naruszenie wolności słowa, ale dopóty, dopóty nie zrozumiemy, że u podstaw tego, wszystkich problemów z prawem autorskich w internecie, z prawem autorskich w naszych dzisiejszych czasach, leży tak naprawdę założenie, że rzeczy nam się zakładają tak samo, jak utwory, i utwory nam się tak samo, jak rzeczy, to my nie pójdziemy tak. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i pani Pali, która mnie zainspirowała do tego programu. Dziękuję.